Następny list jest od Andrzeja. Dwa w nim pytania dosyć obszerne. Pierwsze z nich, e, chciałbym prosić księdza, by poruszył w audycji katechizm poręczny niezwykle istotną sprawę, bardzo częstego, modnego w swojej istocie, e, bardzo jednogrożnego dla zachowania czystości wiary, przeciwstawienia prawdy miłosierdziu. W wielu dyskusjach dotyczących konkretnych ludzkich dramatów, takich jak na przykład życie w związkach niesakramentalnych, pojawia się wyraźnie zauważalna tendencja rugowania prawdy, i jakby jej kosztem podnoszenia znaczenia miłosierdzia. W pewnych przypadkach wskutek pomijania twardych, bolesnych prawd wiary, takich jak na przykład to, że związek niesakramentalny, w którym miało wcześniej miejsce porzucenie sakramentalnego małżeństwa, jest związkiem cudzołożnym, można odnieść wrażenie, że za pomocą miłosierdzia można usprawiedliwiać życie w grzechu. A przecież prawda jest z natury miłosierna i miłosierdzie okazywane wbrew prawdzie jest nieprawdziwe. Myślę, że nie da się drugiemu człowiekowi okazywać miłosierdzia inaczej, jak tylko w prawdzie i że powinniśmy otwierać się na całą prawdę. W elementarzu etycznym ksiądz kardynał Karol Wojtyła pisze Błędna jest także interpretacja miłosierdzia. Wedle nauki katolickiej żadne miłosierdzie, ani boskie, ani ludzkie, nie oznacza zgody na zło, tolerowanie zła. Miłosierdzie jest zawsze związane z poruszeniem od zła ku dobru. Dlatego mówienie prawdy w duchu pomocy miłości bliźniemu Nazywanie grzechu po imieniu jest bardzo ważne. Wszelkie nawrócenie ma swój początek w zastrzeżeniu swojej grzeszności i jednoczesnym otwarciu się na nieskończoną miłość Boga. To prawda. Proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że Jezus nikomu nie przebaczył, nie przygarnął Go, kto Go o to nie prosił i kto przedtem nie zadeklarował zerwania z grzechem. Proszę zwrócić uwagę, że obraz Jezusa miłosiernego jest to obraz, na którym Jezus ma prawą rękę wzniesioną do błogosławieństwa. Czemu błogosławi Jezus komu? Grzesznikowi podnoszącemu się. Nieraz jego nadzieja jest minimalna. Ktoś mówi, proszę księdza, piłem 40 lat. No spróbuję dziś wieczorem pierwszy wieczór nie pić. Nie wiem, no spróbuję. Błogosławię Ci, bo próbujesz. Natomiast kiedy ktoś mówi, proszę księdza, no piję 40 lat, nie ja będę pił dalej, bił żonę. Ja to będę robił. No strasznie jestem jest większą taki bidulek w tym, ale dzisiaj ją spiorę wieczorem strasznie. To nie ma błogosławieństwa. Proszę zwrócić uwagę, że nie, nieraz ludzie właśnie błędnie określając miłosierdzie grzeszą, trwają grzechu, nie podnoszą się i chcą miłosierdzia. Nie ma takiej sytuacji. Jezus z obrazu Jezusa miłosiernego błogosławi tym, którzy chociaż na pół centymetra podnoszą się do góry. Pół centymetra, ale się podnoszą. Dlaczego Jezus nigdy nie pobłogosławił faryzeuszy? Bo nie było w nich, znaczy tych, którym słał te twarde, trudne słowa, oni chcieli trwać w grzechu. Oni trwali w grzechu. Jezus był bezradny. Natomiast to przychodziła prostytutka, jakiś inny. Jezus, zgrzeszyłem, zbłądziłem. A to Ci natychmiast błogosławię, bo podjąłeś decyzję o zmianie życia. Podjąłeś decyzję o zmianie życia.